Twórzmy Księgę Sędziów, ósmy rozdział. I kontynuujemy dzisiaj to rozważanie, które zaczęliśmy ostatnią niedzielę. Tutaj w naszych współczesnych Bibliach mamy podział, siódmy, ósmy rozdział. Tak naprawdę tutaj jest dalsza część tej samej historii. Początek tego ósmego rozdziału poświęcony jest opisowi zmagań jakie były udziałem Gedeona i jego zastępu w tym dziele do kończenia zwycięstwa jakie rozważaliśmy ostatnio opisane w siódmym rozdziale i tak naprawdę to tutaj w ósmym rozdziale bitwa nadal się toczy ale ma zupełnie inny charakter w siódmym rozdziale widzieliśmy, jak Gedeon rozprawił się z najeźdźcą, z zewnętrznym agresorem. Natomiast tutaj musi stawić czoła wewnętrznym przeciwnościom. Zwycięstwo, o którym mowa w siódmym rozdziale, nie jest jeszcze zupełne. Z pola walki i tych wszystkich nadjordańskich zasadzek Zbiegło dwóch książąt miliańskich razem z piętnastoma tysiącami zbrojnych. Zobaczmy w 10 wierszu ósmego rozdziału czytamy Zebach zaś i Salmuna byli w Karkor, a z nimi ich wojsko w liczbie około piętnastu tysięcy niedobitków z całego wojska ludu ze wschodu. Poległo zaś z nich 120 tysięcy mężów zbrojnych w miecze. Więc z tego miejsca wiemy, że było ich 135 tysięcy. Do tej pory ta liczba się nie pojawiła. Dopiero tutaj, jeśli dodamy te dwie liczby, to nam taki wychodzi rachunek. A więc widzimy, jeszcze 15 tysięcy migieńczyków uciekło. Ktoś mógł powiedzieć, że nie. 120 legło trupem, więc co tam 15 tysięcy może znaczyć o takiej postawie, o takim myśleniu za tydzień będziemy mówili a dzisiaj skupimy się na czymś innym jak ostatnio tutaj żeśmy rozważali koniec tego siódmego rozdziału widzieliśmy ten zjednoczony wysiłek północnych plemion Izraela w tym dopełnieniu zwycięstwa nad uciekającymi Midianikami. Kiedy tych trzystu stanęło wokół obozu Midianczyków, zadęło w trąby, rozbiło zwany, wydało okrzyk bojowy, miecz dla Pana i dla Gedeona. W obozie Midianczyków wybuchła panika, wybuchł zamęt, jeden zaczął drugiego razić mieczem i Midianczycy rzucili się do ucieczki. Wtedy czytaliśmy, Gedeon wezwał tych północnych współplemieńców aby pomogli mu teraz gonić tych uciekających milieńczyków i tutaj ca cały ten ten obraz siódmego rozdziału jest takim obrazem jedności mówiliśmy tam widać jedność tych żołnierzy którzy idą z Gedonem i tak jak on tak i oni czynią i później jedność tych plemion które tam gromadzą się i wszyscy razem teraz uczestniczą w tym już wielkim zwycięstwie jednak początek tego ósmego rozdziału pokazuje nam, iż ta jedność nie była doskonała. Wiesz pierwszy. Rzekli tedy do niego mężowie z Efraima. Cóż nam to uczyniłeś, że nas nie wyzwałeś, ruszając do boju z Migiańczykami? I mocno się z nim wspierali. We wcześniejszych wierszach czytamy, że ci, Midia, że ci Efraimici wzięli do niewoli dwóch książąt mediańskich, Oreba i Zeeba. I oni po tej wschodniej stronie Jordanu ich tam schwytali, zabili ich i przynieśli ich głowy do Gedeona na drugi brzeg Jordanu. Pamiętacie, oreb i zeb znaczy, ktoś pamięta? Kruk i wilk. O, pamiętają też. I oto teraz ci Efraimici, którzy ścieli głowy, przychodzą do Gedeona w duchu kruka i wilka przychodzą, aby dziobać i aby kąsać. W naszym tu przeszkładzie czytamy mocno się z nim wspierali. Ja sprawdziłem, co to znaczy w oryginale. Tutaj to pierwsze słowo tak naprawdę oznacza szarpać, rzucać, a to drugie słowo oznacza zawziętość. Więc tutaj mamy obraz takiego rzucania się i szarpania się z Gedeonem z zawziętością. To nie była jakaś taka, wiecie, tylko krótka yy, uwaga do Gedeona. To nie była jakaś łagodna wymiana zdań, ale to był pełen wściekłości, słowny atak na Gedeona. Efraimici przyszli do niego i powiedzieli, jak śmiałeś uderzyć na nich bez nas. I zczytamy, spierali się z nich wszczeli kłótnie z Gedeonem. Zastanówmy się, co leżało u podstaw ich zburzenia. Czemu tak się zdenerwowali? Czemu tak się zezłości? Myślę, że pierwszym tutaj ewidentnym z tego fragmentu i z tego, co później się wydarzy, co Gedeon do nich powie, pierwszym elementem, który był u podstaw, Takiej ich postawy Była ich urażona duma Ich pycha Efraim Był Bardzo znaczącym plemieniem Bardzo często kiedy czytamy O później w historii Izraela O tym Co nastąpiło po, po, po Salomonie O tym podziale na północne i na południowe królestwo To czytamy o południowym królestwie Jako o królestwie Judy Natomiast o północnym królestwie, czytamy, że było to królestwo Izraela, ale bardzo często nawet sam Bóg mówi o nich jako o Efraimie. Oni, to Jeśli spojrzycie na mapę, to, to plemię było rozłożone na południu. Ono było tuż przy Judzie, na północ od Judy. I nie, nie zajmowało tak wielkiego obszaru, na przykład jak Zebulon, z którego pochodził Gedeon, które zajmowało, jakby po dwóch częściach Jordanu byli rozłożeni i mieli daleko większy obszar. Jednak Efraim był najbardziej znaczącym plemieniem. Nie wiem, czy pamiętacie, pewnie pamiętacie tą historię, jak to Jakub przyjechał do Józefa, aby błogosławić jego synów. I jak się nazywali jego dwaj synowie? Efraim i Manases. I Manases był starszy. Ale Jakub skrzyżował swoje ręce, i pobłogosławił Efraima ponad Manasesa wywyższając młodszego nad starszego i czyniąc tego pierworodnym i Efraimici uważali, że oni to są najważniejsi na tej całej północy i że bez ich zdania, bez ich słowa to się nic nie może odbyć ten konflikt rozgrywał się na północy Efraim leżał na północy a więc Gedeon, kiedy wysłał tych gońców, wysłał do tych pobliskich plemion. Do tych, które były najbliżej. Dopiero tutaj, kiedy już jest po walce, jest po wszystkim, Efraim się zrywa i biegną i faktycznie udaje im się złapać tych dwóch innych książąt. Oreba i Zeba. I teraz przychodzą do niego, no ty, Gedeon, co ty sobie myślisz? Zebulonito. Że kim ty jesteś? że bez nas ważyłeś się na taką, na taką wojnę wyruszać? Przychodzą, aby go postawić w jego właściwym miejscu. Efraim niejednokrotnie charakteryzuje się swoją pychą i swoim mniemaniem o swojej wielkości. Kiedy Jozue rozdzielał ziemię pośród plemion izraelskich, i oni dostali swój dział, przyszli do niego i mówią dlaczego przydzieliłeś nam losem tylko jeden dział jako dziedzictwo? Przecież jesteśmy ludem licznym i dotychczas Pan nam błogosławił. Być może z zazdrością patrzyli na Manasesa, który miał po dwóch stronach, miał dwie, dwie, dwa miejsca. I mówią, dlaczego nam tylko jedno? Nie widzisz, że my jesteśmy wielcy i liczni? Mieli o sobie wysokie mniemanie. I również i w tej sytuacji uważali się za poszkodowanych w tej sytuacji. Jakże to Gedeon, ten manasyta śmiał ruszyć do walki bez uprzedniej konsultacji ze swoim wielkim bratem. I zamiast wesprzeć Gedeona w jego pościgu za pozostałymi Midianitami, Efraim powstrzymuje go, wszczynając sprzeczkę i prowadząc do rozłamu. I to jest stara diabelska strategia nękania Bożego Ludu. Jeśli nie powiodą się ataki z zewnątrz, to będzie próbował niszczyć od środka. Pamiętacie? Pierwszy Kościół, kiedy zaczęli napełnieni Duchem Bożym głosić Ewangelię, najpierw faryzeusze zaczęli się burzyć. I wezwali ich, i nastraszyli ich, zbili ich, ale to nic nie dało. Oni dalej głosili, i się, rodowali, że byli uznani za godnych cierpieć dla Chrystusa. Więc co diabeł im podsunął? Najpierw Ananiasza i Safirę. Od wewnątrz. Brata i siostrę, którzy dali pieniądze do zboru. Potem zaczęły się spory o te wdowy. Że te wdowy miały więcej, a tamte wdowy miały mniej. I zaczęli się kłócić i spierać między sobą. Że te żydowskie wdowy mają lepiej niż tamte inne wdowy. Pomyślmy o Kościele na przestrzeni wieków i o wszystkich zewnętrznych uciskach i prześladowaniach. Ile Kościół na tym ucierpiał? Oto już pierwsi chrześcijanie wiedzieli, że krew krew jak to słowo brzmi? Tych, tych, którzy cierpią i są wydani dla Chrystusa na śmierć. Męczenników. męczenników, dziękuję, że krew męczenników jest ziarnem Kościoła. Oni wiedzieli o tym, że jeśli, oni, jeśli świat będzie nas prześladował, jeśli nas będzie atakował, jeśli my chrześcijanie będą umierać, to Kościół będzie się rozwijać. To to nie zniszczy Kościoła, to nie, to nie zmniejszy Kościoła. Ale pomyślmy, porównajmy to ze wszystkimi wewnętrznymi sporami i ze wszystkimi wewnętrznymi podziałami, jakie nastąpiły w Kościele. Ile one przyniosły szkody? Ludzka pycha, chęć bycia docenionym i zauważonym, stawianie swojego zdania i swojej opinii na pierwszym miejscu. Bezsensowne krytykowanie przywódców, doszukiwanie się dziury w całym. Takich ludzi nigdy nie brakowało. Takich ludzi nie brakuje dzisiaj. Ludzi, którzy są chorzy na wszczynanie sporów. do Galacjan mówi: Jawne zaś są uczynki ciała. mianowicie Wszeteczeństwo. Nieczystość. Rozpusta. Bawochwarstwo Czary. Ale to nie koniec. Dalej czytamy. Wrogość. Spór. Zazdrość. Gniew. Knowania. Właśnie. Odszczepieństwo. Ciała. Właśnie odszczepieństwo, spory, kłótnie. W księdze Przypowieści w szóstym rozdziale, w dwunastym wierszu i następnych czytamy człowiek niegodziwy, mąż bezbożny, chodzi z fałszem na ustach, mruga oczyma, daje znaki nogami, palcami wskazuje. W sercu swoim chowa podstęp, ustawicznie knuje zło, sieje niezgodę. Dlatego nagle, spań, nagle spada na nieszczęście. W oka mgnieniu bywa bez ratunku zdruzgotany. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język. Ręce, które przelewają krew niewinną. Serce, które knuje złe myśli. Nogi, które śpieszą do złego. Składanie fałszywego świadectwa. I sianie niezgody między braćmi. Efraim zamiast Patrzeć, że jeszcze bitwa się nie skończyła. Że jeszcze nadal ich naród jest w zagrożeniu. Uważa, że jest czas, żeby teraz wspierać się z Gedeonem. Przedstawić mu swoje racje. Myślę, że jeszcze mógł być drugi element takiej ich postawy. Ci Midiańczycy... Łupili ich przez 7 lat. I rzeczywiście imiona tych dwóch książąt obrazują ich charakter. Bandytów. Łupieszców. Teraz, świecie, kiedy padło 120 tysięcy, to cały ich dobytek będzie dla podziału, dla tych, którzy brali udział w walce tych wszystkich, którzy teraz uczestniczą w tych zwycięstwie, będzie podział tego wszystkiego, co tam ci się zostawili. I Efraim też myślałby, że dobrze byłoby co nieco z tego uszczknąć dla siebie. Ale teraz jak? Jak tutaj stać się częścią. Najlepiej przyjść i krytykować Gedeona i pokazać mu, że to jest jego wina. Że to nie to, że oni nie chcieli przyjść, to, że to nie to, że oni nie chcieli walczyć, tylko, że to on ich nie wezwał. Że to wina jest po jego stronie. Że oni tak naprawdę to oni Mężowie wezwał, i oni to chcieli walczyć. Oni to by pokazali tym idiotom, jakby to ich wezwał. Ale to jego wina, że on ich nie wezwał. Więc teraz i im też coś się chyba należy z tego łupu. Tak czy nie? Jak zareagowalibyśmy na takie bezsensowne zarzuty? Co zrobilibyśmy, gdyby do nas przyszli tacy fraimici z taką, z, taką, z, taką z taką mową do nas wystąpić, z, z nami się szarpać i, i nas tutaj krytykować, atakować? Kiedy my do głowy nam to nie przyszło. Kiedy my byliśmy zaangażowani w wypełnianie Słowa Pańskiego. Czy powiedzielibyśmy im, że to, co mówią, jest bezpodstawne? Że wyssali sobie to z palca, aby zakryć swoje własne tchórzostwo? I brak zaangażowania, kiedy tak naprawdę byli najbardziej potrzebni? Kiedy, kiedy on wcześniej wzywał wojowników, a jeden się ze Efraima nie pojawił? Czy wdalibyśmy się z nimi w dyskusję próbowali im dowieść, że my jesteśmy niewinni w tym, a oni się mylą ich pretensje są absurdalne? Jak reagujemy? Jak reagujemy, kiedy czynimy to, co słuszne, a ktoś chce dorobić się na naszej pracy, na naszym zaangażowaniu, na naszym poświęceniu i atakuje nas, aby wyglądało, że nasze motywy Czy nasze cele są złe Jakieś samolubne Że tak naprawdę to nie liczymy się z innymi I zależy nam tylko na tym Żeby sami dobrze wypaść Jak Zareagujemy Jak reagujemy w takich sytuacjach Może nam trudno teraz przywieźć na myśl Takie sytuacje w naszym życiu Ale jestem przekonany, że każdy z nas W większej lub mniejszej Mierze zetknął się z takimi sytuacjami kiedy robiliśmy to, co wydawało nam się dobre i słuszne i właściwe, nie mieliśmy złych motywów. I ktoś doszukuje się w tym, co robimy, czegoś negatywnego. Dlatego, że coś chce uszczuwać z tego, co robimy. Bo, chce, bo czuje się jakoś zagrożony tym, co robimy. Bo yy, wiecie, że za dobrze nam idzie, albo że teraz zbyt wielki sukces osiągamy teraz oni będą wyglądali na jakiś przy nas małych, nieznaczących I, i przychodzą, żeby nas zmieszać z błotem. I co wtedy? Co wtedy zrobimy? Jak się zachowamy? Myślę, że Gedeon jest tutaj dla nas wielkim wzorem. Pierwszy, drugi, trzeci. On zaś powiedział do nich cóż to ja takiego wielkiego uczyniłem w porównaniu z tym, co wy uczyniliście? Czy powtórne winobranie Efraima nie jest lepsze niż plon winny Abiezera? Wszak Pan wydał wasze ręce książąt miliańskich Oreba i Zeba. Cóż ja mogłem zrobić w porównaniu z wami? I wtedy, gdy wypowiedział te słowa, ustało ich oburzenie na Niego. O, to im się podobało. To im się podobało. Gedeon uniżył się. Tak. A ich tutaj pokazał, tak, to co wy zrobiliście? Uu, żebyście że tych dwóch książąt złapali. No to było daleko, przerastało to wszystko, co ja zrobiłem. Że ja poszedłem z 300 na 135 tysięcy. To nic. To w porównaniu z tym, że wyście tych książąt złapali. O to było dzieło. I oni, wiecie, w swojej pysze, w swojej ślepocie słuchają tego i o, o, tak się czują połychtani, tak się czują, wiecie, no i to, to, to, im, to taka mowa, to im się podoba. I się uspokoili. I ich. ich gniew na Gedeona. Więc to dowodzi tego, co było w ich sercach. Ich pycha została połychtana i to ich zadowalało. To im się podobało, tak? Gedeon ich docenił tutaj uznał, że to, co oni zrobili, to jeszcze ważniejsze od tego, co on zrobił. Ale tak myślę, że to, na czym tutaj się musimy skupić, to to, co zrobił Gedeon, jak postąpił w tej sytuacji. Zamiast tracić czas i wdawać się z nimi w sprzeczkę, zamiast oddać ciotem za cios, co z pewnością zaogniłoby całą tą sytuację i w konsekwencji mogło doprowadzić do rozłamu między zastępami Gedeon odnosi tutaj wielkie, wielkie, wielkie zwycięstwo i myślę, że w osobistym rozrachunku być może nawet większe od tego militarnego zwycięstwa nad milianitami skąd taki wniosek? W Księdze Przypowieści w XVI rozdziale i 32 wierszu czytamy Więcej wart cierpliwy niż bohater a ten kto opanowuje siebie samego więcej znaczy niż zdobywca miasta Cierpliwy więcej wart niż bohater a ten kto opanowuje samego siebie więcej znaczy niż zdobywca miasta. I patrząc na to zwycięstwo nad Efraimitami i na to zwycięstwo nad Migiańczykami, myślę, że w osobistym rozrachunku Gedeon tutaj odniósł jeszcze większe zwycięstwo. Nie dając się wplątać w kłótnię, nie dając się wplątać w spór, wiedząc, że dzieło jeszcze nie jest skończone, że jeszcze jest tam tych 15 tysięcy, którzy nadal stanowią zagrożenie. Gedeon się opanował i powiedział słowa, które zażegnały spór. Chociaż Gedeon nie czytał Księgi Przypowieści, bo jeszcze nie była spisana, jego postępowanie w tej sytuacji jest doskonałą ilustracją zapisanych tam prawd. W XV rozdziale Księgi Przypowieści w pierwszym, w pierwszym wierszu czytamy łagodną odpowiedź uśmierza gniew lecz przykre słowo wywołuje złość gdy on wiedział, że daleko, daleko ważniejsze jest ściganie wroga i pełne zwycięstwo niż bronienie własnej pozycji i uwikłanie się w konflikt z zarozumiałymi braćmi bracia, siostry Obyśmy dzisiaj wzięli do swoich serc tą lekcję. Obyśmy wzięli do serc tą lekcję. Mamy przed sobą wyznaczony cel. I mamy wrogów wokół siebie. Nawet nie, nie takich, jak Adaś się rano tutaj czytał na początku, fizycznych wrogów. Póki co to mamy wrogów. Czytamy, że bój toczymy nieustannie. Jesteśmy ciągle zaangażowani w duchowy konflikt. Musimy pilnować się, aby nasze oczy nie zostały odwiedzione od prawdziwego naszego wroga. I od prawdziwego celu, do którego mamy zmierzać. I abyśmy nie zwrócili mieczy przeciwko sobie nawzajem. Ale kiedy przychodzą takie sytuacje, kiedy ktoś coś nam powie nie tak, ktoś się zachowa wobec nas nie tak, ktoś nam się wydaje, że nas poniży, że, że, że zrobi coś, co nie przystoi, że dobrze się zastanówmy, o co chcemy walczyć. Czy rzeczywiście chcemy tutaj pomóc tej osobie? Czy rzeczywiście chcemy tutaj zażegnać jakiś problem w życiu tej osoby? Czy też poczuliśmy się dotknięci osobiście i nasza reputacja została pluta? I że nasze, nasz wizerunek i nasz obraz jest jakoś zniekształcony przez kogoś i chcemy to koniecznie naprawić. Dobrze się zastanówmy. Taka będzie konsekwencja takiej czy innej naszej reakcji.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 wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszy i sam na siebie wyrok wydaje. Jeśli chcemy pełnić wolę Bożą, to możemy spodziewać się różnych przeciwności, zarówno ataków z zewnątrz, jak i wewnętrznych konfliktów i obyśmy nauczyli się rozróżniać między tymi wrogami na których musimy podnieść miecz i których musimy ścigać aż do pewnego zwycięstwa od tych wrogów którym trzeba ustąpić których trzeba łagodnie uspokoić i nawet dać im to co im się nie należy którym należy zejść z drogi i unikać ich zostawiając ich Bogu i Jego osądowi. Bóg ma możliwości, żeby się do nich dobrać. Bóg ma możliwości, żeby się nimi zająć. I wiecie, że kiedy my nie zaczynamy bronić sami siebie kiedy my nie podnosimy tego kamienia, którym w nas rzucono, aby rzucić nim naszych wrogów, tak jak Dawid nie podniósł tych kamień Szymejego, który w niego rzucał. Wtedy Bóg za nas walczyć będzie. Wtedy Bóg zajmie się naszymi wrogami, tak jak zajął się ich kremitami i tak jak zajął się Szymeim, jak zajął się innymi, którzy w podobny sposób atakowali. Zostawmy to Bogu. Pilnujmy się, aby nie kierować naszego miecza, nie na tych, co z niej trzeba. Tak, które czytamy, napomnij ich łagodnie, a jeśli się nie opamiętają, zajdź im z drogi. Nie wchodź im w drogę, unikaj ich. Zostaw ich Bogu. Łódź się o nich. I niechaj Bóg się nimi zajmie, ich, ich pretensjami, ich kłótniami. W drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, również do młodszego pastora, Paweł pisze, a głupich i niedorzecznych rozmów unikaj. Wiedząc, że wywołują spory A sługa pański Nie powinien wdawać się spory Lecz powinien być Uprzejmy dla wszystkich Zdolny do nauczania Cierpliwie Znoszący przeciwności Napominający z łagodnością Krnąbrnych, upartych W nadziei Że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. I są kwestie, co do których nie możemy ustąpić ani na milimetr. Natomiast jest dużo, dużo więcej takich sytuacji, w których na szali nie jest prawda Boża. Ale nasze własne ego, nasze własne interesy, nasza własna wygoda, nasze własne upodobania, nasze preferencje. I miejmy się na baczności, aby one nie stały się narzędziem diabła w jego strategii niszczenia Bożego Ludu. I danej nam przez Boga jedności. Przeczytajmy jeszcze jeden fragment z Wizyty do Efezjan, który podsumowuje te wszystkie myśli. Wizy do Efezjan, czwarty rozdział. Od pierwszego wiersza czytajmy: Napominam Was, Tedy ja, więzień w Panu abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugi w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch.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 I zachęcam bracia, siostry do mówienia. Połóżmy do Boga, aby w swojej łasce pomógł nam, tak jak tutaj czytamy, zachować jedność ducha w spójni pokoju. Nie mówię tego dlatego, że jakiś mamy rozłam z Boże, coś takiego. Ja się nikt tu niczego złego nie domyśla, co czego nie trzeba. Ale mówię to dlatego, że jestem świadomy, że. Ta kwestia, ta strategia diabelska nie jest przestarzała. Widzę ją w wielu różnych zborach i spodziewam się, że i nas to nie umie. Dzięki Bogu póki co udało nam się w łasce Bożej rozprawić z różnymi takimi, jakimiś konfliktami i problemami bez żadnych podziałów i bez żadnych niesnasek. Ale wiem, że diabeł nie śpi. I będzie nam podsuwał kolejne swoje zatrute kąski. I my się i wołamy do Boga, aby żaden z nas nie stał się takim wilkiem i krukiem, który by chciał kosać i działać, Abyśmy też, kiedyś z takimi będziemy mieli do czynienia. Abyśmy wiedzieli, jak należy postąpić w Bożej mądrości. Kochany nasz Panie, dziękujemy za to słowo. Dziękujemy, że wzywasz nas do miłości, do wyrozumiałości wobec słabości innych że pokazujesz nam że nie możemy zgubić sprzed oczu tego co jest najważniejsze tego co jest pierwsze tego co jest przed nami do czego nas powołałeś aby nie ulec szatańskim pułapkom i zasadzkom doprowadzenia do jakiegoś podziału do jakichś niesnasek o głupoty o nasze jakieś osobiste ambicje, czy nasze takie, czy inne zdanie na taką, czy inną kwestię. Ale abyśmy, dzieląc się jedni z drugim naszymi opiniami, abyśmy, będąc gotowi, dyskutować o różnych kwestiach, zachowywali w tym wszystkim właściwą postawę. Wiedząc, żeśmy braćmi w Chrystusie, że należąc do Ciebie, należymy do siebie samych, nie możemy kłócić się z własnym ciałem. Nie możemy odrzucać innych członków naszego ciała, dlatego że sprawują inną funkcję, czy w takiej, czy w innej kwestii różnią się od nas. Ale że mamy być jedno i w tej jedności chwalić Ciebie. I w tej jedności dać świadectwo temu światu, żeśmy Twoimi uczniami, dlatego że mamy wzajemną miłość. I ta miłość jest spójnością doskonałości w nas. Prosimy, kochany Panie, byś pomógł nam wziąć tę krótką lekcję do naszych serc i dbać o tą jedność, którą mamy i pielęgnować ją i pogłębiać i stawić czoła tym różnym wyzwaniom i powstrzymać nasz język od kąśliwych słów powstrzymać się od uniesienia się gniewem czy złością, kiedy ktoś nas atakuje prosimy, dopomóż nam dopomóż nam Panie w Twoim duchu idąc za przykładem Gedeona uczcić i uwielbić Ciebie w tego typu sytuacjach. Amen. Dziękuję młodzie za tą zachętę, za to wezwanie No z Twojego słowa, żeby raczej czasami mierzyć się i nie szukać swego, ale.. Kierować się tą mądrością, która właśnie gminie od Ciebie. Prosimy dopomóć nam w tym, to nie jest łatwe, to nie jest um, tak naturalne w nas, ale jeśli oddajemy się Twojej przemianie, to jest to możliwe, żebyśmy zwyciężyć właśnie w tych sprawy. Dzięki, że mamy Ciebie i że możemy na Ciebie liczyć właśnie w tych różnych trudnych sytuacjach. Możemy zawołać, poprosić o pomoc i Ty pomagasz. Dzięki, Dzięki Ci Boże Amen. Dziękuję, Wicie Przemówiłeś Dopomóż nam, Panie, że kiedykolwiek na naszej drodze stanie właśnie taki nieprzyjaciel, żebyśmy nie oddawali słowa za słowo, które umieli przebaczyć. Byśmy mogli w z dobrym sobą. Nałóż nas tego Panie. Wiemy, że sami od Ciebie jest to niemożliwe, ale jeżeli Ty mieszkasz w nas i nie polegamy na samej sobie, tylko na Tobie, to Ty Panie w tym będziesz nam pomagał. To nie będzie nasze dzieło, ale Twoje Panie. I uzdolnisz nas, do wykonywania właśnie tych dobrych dzieł naszych rogów nie tylko tych zewnętrznych, ale i tych zewnętrznych, z którymi musimy się zmierzyć w naszym codziennym życiu. Dziękuję Ci Ojcze za to słowo. bardzo się, się stwierdziłem, że się nie muszę Cię usłyszeć i bardzo odbiorąc to do siebie, jeszcze było jakieś doświadczenie, przeżywane stratki, by jednak ludzie mogą atakować i wróć Pani różne rzeczy za Waszymi plecami, no wskażać nas o co Pani, Pani, ale my jesteśmy dziećmi Twoimi, myśmy Bożyni i spowiedliwymi Panią, uczyszczonymi przez Twoją Świętą. Kradź Pani, dziękuję Ci za, za ten zbór Pani, że możemy słuchać Twojego słowa Pani, uczyć się, że chcesz mnie wziąć Pani, czy to na wielkie Dzięki panie. Ci Boże. Na Dzięki Ci. I Bądź ulubiony, bądź wyższą Panie, panie, panie.